Bajki i baśnie świata Śpiew kolibrów Baśń Indian z Peru Dawno, dawno temu żyli nad wielką rzeką właściciele bogatej Hacjendy. Mieli oni wiele bydła, koni i ziemi, na której pracowały gromady niewolników. Nic im do szczęścia nie brakowało prócz dzieci. Martwili się bardzo, że nie będą mieli komu zostawić swych bogactw, to też wielka była ich radość, kiedy urodziła im się córka. Nazwali ją Kore i świata poza nią nie widzieli. Rosła Kore w szczęściu i bogactwie, piękna i dobra, że drugiej takiej nie było na całym świecie. Pewnego wieczora stanął przed ogrodzeniem hacjendy stary Indianin i poprosił o nocleg. Ale właściciel kazał mu iść precz i przegnał go kijami. Stary człowiek, odchodząc w dziką puszczę, zawołał. Ukaże was wielki duch. Pamiętajcie, waszą córkę porwie sen puszczy. Zlękli się rodzice Kama i Kore, przekleństwa Indianina i chcieli go zawrócić z drogi, ale starsa już nie było. Zniknął w mroku. Odtąd nie mieli ani chwili spokoju. Dniem i nocą czuwali, by im ktoś nie porwał jedynaczki. Otoczyli Hacjendę wysoką, mocną palisadą z zaostrzonych pni drzewnych i trzymali Kamaikorę w ukryciu, zamkniętą na siedem spustów. Biedna Kamaikora żyła odtąd samotnie. Nie widziała słońca, ani księżyca, ani drzew zielonych, ani ludzi. Płakała gorzkimi łzami i śpiewała smutne piosenki. Miała kamajkorę starą piastunkę, która się nią opiekowała od dzieciństwa. Oprócz rodziców ona jedna miała do niej dostęp, przed nią jedynie mogła się biedna dziewczyna skarżyć na swój los. Piastunce żal było wychowanki i nieraz nocą, mimo srogiego zakazu swych panów, na prośbę Kamajkorę otwierała zamki i kłódki i wypuszczała ją do ogrodu w tajemnicy przed domownikami. Pewnej nocy księżycowej, kiedy kamajkore błądziła po ogrodzie pod czujną strażą swej piastunki, posłyszała śpiew jakiegoś ptaka. Zdziwiona przystanęła na ścieżce. Śpiew dobiegał z kępy róż rosnących nad źródełkiem, które tryskało z wysokiej skały. Było to ulubione miejsce Kamaikorę. Tu najczęściej siadywała na małej darniowej ławeczce i żaliła się na swój los. gwiazdą na wysokim niebie znów zabrzmiały w powietrzu czyste jasne tony zawibrowały perliście rozniosły się po całym ogrodzie jakby ktoś w srebrne dzwoneczki uderzał raz po raz aż ścichły niby szum strumyka płynącego w trawie nianiu słyszysz? — Co to za ptak może śpiewać tak pięknie? — zapytała Kamaikora zdziwiona. — I to nocą, kiedy wszystko, co żyje, pogrążone jest we śnie. — Zdawało ci się dziecko. Nie słyszę żadnego śpiewu. To tylko cykady grają w trawie — powiedziała piastunka. — Posiedź tu sobie nad źródełkiem, a ja pójdę pod dom i będę czuwać na progu. – Kiedy klasne trzy razy w dłonie, wracaj jak najszybciej. Gdy tylko piastunka odeszła, śpiew się rozdzwonił na nowo, tym razem bliżej, tuż nad głową kamaikorę. Wtedy w promieniach księżyca dostrzegła dziewczyna na gałązce róży maleńkiego ptaszka. Piórka mieniły mu się w miesięcznej poświacie tęczowym blaskiem. Cały wyglądał jak klejnot drogocenny. Chwiał się na gałązce niby motyl różnobarwny i aż się zanosił od śpiewu. Kamaikore, nie chcąc spłoszyć cudnego śpiewaka, stanęła bez ruchu i długo tak trwała zasłuchana. – Czyżby to był koliber? – pomyślała zdumiona. – Jeszcze nigdy nie słyszałam, by koliber tak głośno śpiewał. Nagle zdało jej się, że w śpiewie ptaka rozróżnia słowa. Kamajkore, Kamajkore, czy mnie słyszysz? Słyszę cię, ptaszku. Chciałabym cię słuchać przez całe życie. Szepce Kamajkore w zachwyceniu. Jakże mi cię żal, Kamajkore. Nie widzisz słońca i dnia jasnego. Po całych dniach musisz siedzieć zamknięta pod kluczem. Jesteś jak ptak uwięziony w klatce. Na te słowa łzy zabłysły w oczach Kamajkore. Nie płacz Kamajkore, zadzwonił koliber jasną nutką. Zaufaj mi, a zrobię wszystko, by ci pomóc. Ach, ptaszku, co ty możesz dla mnie uczynić? Jesteś takim maleńki i słaby. Lada wiaterek możecie porwać, niczym ten listek róży. W odpowiedzi kolibarz zaczepotał maleńkimi skrzydełkami i rozdzwonił się po całym ogrodzie radosną pieśnią. A więc sama wyrzekłaś słowo, w którym zaklęta jest moja tajemnica. Widać, sam los chce nas połączyć. A teraz posłuchaj, jeżeli pragniesz ujrzeć mą prawdziwą postać... — Zerwij listek z tego krzaka róży. Gdy tylko Kamajkorę zerwała liść, śpiew umilkł. Koliber znikł, a przed nią pojawił się młody wojownik z łukiem i kołczanem na plecach. Jego czoło zdobił pęk barwnych piór, z ramion wyrastały mu skrzydła. — Kamajkory, oto jestem. — Kim jesteś? Człowiekiem czy ptakiem? — Pyta Kamaikory zdumiona. Jestem synem puszczy. Przybyłam z kraju kolibrów. Kiedyś przelatywałem nocą nad tym ogrodem i odkąd cię ujrzałem w świetle gwiazd, jak się nad losem swoim żaliłaś, myślę tylko o tobie i pragnę cię uwolnić. Czy chcesz iść ze mną i zażywać swobody wśród wolnych przestrzeni lasów? Pójdę z tobą choćby na koniec świata, zawołała Kamaikorę. Czekaj więc znaku i ufaj mi, rzekł młodzieniec. Jakiego mam czekać znaku? Znakiem będzie śpiew kolibra. Gdy go usłyszysz, przyjdź i zerwij liść z tego krzaka, a teraz żegnaj Kamaikorę. Na mnie już czas. Gwiazdy bledną na niebie. To powiedziawszy, młodzieniec zniknął. W tej samej chwili stara piastunka klasnęła w dłoni i kamaikore musiała wrócić do swego zamknięcia. Minęło wiele długich dni. Każdej nocy czekała kamaikore w ogrodzie na znak u źródełka lecz znak się nie zjawiał. Śpiew kolibra ani razu nie zabrzmiał w nocnej ciszy. – Nianiu, – pytała Kamajkore, – czy nie słyszałaś dzisiaj w nocy śpiewu kolibra? – Nie, Kamajkore, noc była cicha, ptaki spały. – Tylko z puszczy dobiegał ryk Pumy, pewnie gdzieś polowała w pobliżu, – mówiła piastonka. Aż raz pewnej jasnej nocy, gdy księżyc był w pełni, rozległ się w ogrodzie śpiew ptaka. – Kamaikore, Kamaikore, czy mnie słyszysz? – Słyszę cię, ptaku, – odpowiada Kamaikore z okna swego więzienia. Tej nocy bowiem stara piastunka jakoś długo nie otwierała jej wrót. – Czas nadszedł. Spiesz się do mnie Zachęca pieśń kolibra Piastunko, otwórz mi drzwi Chcę wyjść do ogrodu Prosi Kamaikore Nie teraz, Kamaikore, nie teraz Za chwilę ojciec twój nadejdzie Już słyszę jego kroki Gdyby cię zobaczył w ogrodzie Zabiłby mnie pewnie w gniewie Kamaikore krzyknęła z rozpaczy Ręce załamała, łzami się zalała Chodzi ojciec i pyta. Czemu płaczesz córko? Czy ci czek brak? Masz najpiękniejsze suknie. Przysmaków drogich w bród. Kupuje ci wszystko, o czym tylko zamarzysz. Na no, obędzim śpisz puchu. Czemu wciąż płaczesz i płaczesz? Dlaczego niewdzięcznością nam odpłacasz? Ojcze, nie chcę złota ni srebra. Nie łabędzich puchów, szlocha Korę. Czego ty chcesz? Czego pragniesz? Chcę, żebyś mi pozwolił wyjść na wolność. Pragnę widzieć ludzi, słońce i księżyc. Chcę chodzić po zielonej trawie, słuchać śpiewu ptaków, wdychać wiatr z lasów. To się stać nie może. Musimy cię strzec jak oka w głowie. Jesteś przecież naszą jedynaczką. Źli ludzie chcą cię porwać. Pomyśl, komu zostawię bogactwa, które całe życie zbierałem, które moi dziadowie zdobyli. Jak mi ciebie zabraknie? Cóż mi po bogactwach? No cóż mi one, jeśli mam żyć samotnie w zamknięciu? Młoda jeszcze jesteś? Sama nie wiesz, co mówisz. Bogactwa są wszystkim na świecie. Ojcze, jeśli mnie nie wypuścisz dobrowolnie, przysięgam, że ucieknę potajemnie, choćbym choćbym miała zginąć. Wojerodna córko, nie uda ci się nigdy stąd uciec? Zawołał bogacz rozgniewany i rozkazał wzmocnić kraty i zamki w komnatach kamajkore, a u drzwi postawił dwóch tęgich strażników. Biedna Kamaikorę. Siedzi w swym zamknięciu i płacze żywnymi łzami. Odmawia jadła i napoju. Całymi dniami stoi bez ruchu w swej samotnej izbie ukradł okna i wsłuchuje się w szelest liści poruszanych przez wiatr wiejący w ogrodzie. Nie chce słowa przemówić do nikogo. Nawet na matkę rodzoną nie spojrzy. Mężu, nasza córka umrze, jeśli jej nie wypuścimy na wolność. Nawet ptaka trudno utrzymać w klatce. Cóż, dopiero człowieka. Błagam cię na wszystko, Uwolni ją. Prosi matka Kamajkore. Ale bogacz ofuknął żonę ostro i jeszcze pilniej strzec córki rozkazał. Stara piastunka, co spojrzy na Kamajkore, to łzy gorzkie tak jej żal biedaczki. Ale cóż może zrobić przeciw woli srogiego pana? Nianiu, nianiu moja czyś nie słyszała śpiewu kolibra? zapytuje ją pod wieczór dziewczyna nie, nic nie słyszałam. Drugiego wieczora znów pyta Kama i Kore piastunki a dziś nie słyszałaś śpiewu kolibra? Słyszałam tylko, jak papugi skrzyczały w ogrodzie. Nadszedł trzeci wieczór. Kamajkor znów pyta swej piastunki Nianiu, a czy dziś nie słyszałaś śpiewu kolibra? Słyszałam, kochanie, tak, tak, słyszałam Przez cały dzień od świtu Nasłuchiwałam w ogrodzie W samo południe usiadłam pod tym wielkim krzakiem róży Co rośnie nad źródełkiem I nagle słyszę śpiew Żaden ptak na świecie nie śpiewa tak pięknie Zerwała się kamaikore z łoża, oczy jej zabłysły. Rumieniec oblał twarz. – I tak jakoś dziwnie śpiewał ten koliber. Zupełnie jakby ludzką mową mówił. – Aż mnie strach obleciał – szeptała piastunka. – Przypomnij sobie, nianiu, przypomnij sobie koniecznie jego słowa – błagała kamaikore piastunkę. Mm, – Zaraz, zaraz, kochanie moje. Zdaje się, że to było tak. Jutro, jutro, czekaj na mnie, u źródła, u źródła. Uradowała się Kama i Kore na te słowa, ale zaraz na powrót posmutniała, patrząc na grube mury i kraty swego więzienia. – Jakże się stąd wydostanie? Przecież strażnicy strzegą jej dzień i noc z rozkazu srogiego ojca. Noc upłynęła szybko. Kamaikore od świtu stała ukradna słuchując. Minął ranek. Słońce wysoko wędrowało po niebie, lecz wszędzie było cicho. Ptaki umilkły zmęczone upałem. Pić mi się chce. przynieś mi wodę ze źródełka prosi Kamaikorę piastunkę. Nie rygluj drzwi za sobą i tak zaraz wrócisz, mówią strażnicy stojący u proga. Poszła piastunka do źródła w ogrodzie, drzwi zostawiła uchylone. Zaczerpnęła dzban wody i już miała wracać, gdy wtem śpiew posłyszała tak cudny, że o świecie całym zapomniała. Tysiące kolibrów sfrunęło z drzew i, furkocząc skrzydełkami, krążyć zaczęło nad jej głową. Cały ogród mienił się barwami tęczy od ich kolorowych piórek. Zasłuchała się staraniania, zapatrzyła, oniemiała z zachwytu. Posłyszały śpiew kolibrów inne służki. Przyszły nad źródełko i już odejść nie mogły. Stały jakby do ziemi przykute, a kolibrów wciąż więcej i więcej. Całe ich gromady mienią się w powietrzu niczym tęczowe chmurki, pełno ich na każdej gałązce drzew, siedzą w kielichach kwiatów, fruwają nad całym domem jak stubarwne motyle. Przyszli nad źródło sami rodzice kore, zwabieni śpiewem czarodziejskim ptaków i stanęli jak wryci, ni kroku nie mogąc uczynić. Na końcu wybiegli z domu strażnicy pilnujący uwięzionej dziewczyny. Za nimi postępowały gromady niewolnic i niewolników pracujących w domu i obejściu pańskim. I wszyscy oni razem pociągnęli nad źródło. Tam. Skąd śpiew kolibrów najgłośniej się rozlegał. Kiedy ostatni z domowników opuścił dom, przystąpiła Kamaj Kore progi swego więzienia. Ledwie się ukazała w ogrodzie, roje kolibrów zatrzepotały nad jej głową, zaniosły się jeszcze radośniejszym śpiewem, usiadły jej we włosach jak najpiękniejsza korona sklejnotów i wiodły ją wprost do źródła. Kamaikora stanęła nad wodą i zerwała liść z krzaka. W tej samej chwili stanął przed nią syn puszczy z łukiem i kołczanem na plecach. Wyciągnął rękę i powiedział – Witaj Kamaikorę, czekałem na ciebie, a teraz zaczerpnij wody ze źródełka i skropnią twarz i ramiona. Gdy tylko Kamajkore to uczyniła, poczuła, jak z ramion wyrastają jej skrzydła, a całe ciało staje się lekkie jak u ptaka. Syn Puszczy podniósł dłoń do ust i wydał głośny, przeciągły gwizd. Na ten zew, jakby pchnięta jakąś siłą nieznaną, uniosła się kamajkory na skrzydłach w powietrze. Obok niej szybował sen Puszczy, a tysiące, tysiące maleńkich ptaszków otoczyły młodą parę, lecąc wysoko nad zieloną ziemią do kraju kolibrów. Koniec.